Druga Księga Samuela, XIX rozdział. Będziemy czytali od wiersza dziewiątego. Przypomnę tylko króciutko tło tego, o czym tutaj czytamy. Po buncie królewskiego syna, Absaloma, po odwróceniu się serc ludu izraelskiego od ich prawowitego króla Dawida, Bóg tak sprawił, że niewielka armia pod dowództwem Dawida rozbiła zastępy Absaloma. Absalom zginął w trakcie tej bitwy. Dawid po jego śmierci rozpaczał. W końcu zebrał się, stanął przed żołnierzami, aby im podziękować, pogratulować zwycięstwa. I czytamy, że ta sytuacja wywołała zamieszanie w całym ludzie Izraela. Wiersz dziewiąty mówi nam, że lud Zaczął się sprzeczać. Ja będę czytał z tego nowego ewangelicznego przekładu, gdzie jest napisane, lud zaczął rozważać w obrębie wszystkich plemion Izraela. Tutaj rzeczywiście to słowo można i tak oddać. Rozważał, wspierał się. Tak jak powiedziałem, to słowo oznacza dyskusję, która ma prowadzić do podjęcia jakiejś decyzji. To słowo może mieć taki element sporu, kłótni. A więc były gorące dyskusje w Izraelu i tak o to rozważali. Z jednej strony król wyrwał nas z rąk naszych wrogów i ocalił nas przed Filistynami. Uciekł z kraju przed Absalomem. Jednak Absalom, którego namaściliśmy na króla nad nami, Poległ w bitwie. Teraz więc nie ma na co oczekać. Sprowadźmy króla z powrotem. Gdy te rozważania Izraela doszły do wiadomości króla Dawida, posłał on kapłanów Sadoka i Abiatara taką wiadomość: Porozmawiajcie ze starszymi Judy, zapytajcie ich, Dlaczego macie sprowadzać króla z powrotem do pałacu jako ostatni? Jesteście przecież moimi braćmi, moją kością i moim ciałem. Więc dlaczego w tej sprawie macie być ostatni? Do Amasy natomiast powiedzcie, jeśli pamiętacie Amasa był dowódcą wojsk Absaloma. Do Amasy natomiast powiedzcie, czy ty nie jesteś moją kością i moim ciałem? Niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowiej, jeśli zamiast Joaba nie zostaniesz wodzem mojego wojska na zawsze. W ten sposób Dawid przekonał wszystkich Judejczyków bez wyjątku, także posłali do króla wiadomość, wracaj z całym swoim dworem. Tak jak ostatnio tutaj rozważaliśmy ten wiersz dziewiąty, Dawid, chociaż zwyciężył tę wojnę, nie był człowiekiem, który chciał narzucać swoje panowanie Bożemu Ludowi. Raczej pragnął panować w ich sercach, pragnął ich dobrowolnego poddania. Będąc obrazem i zapowiedzią Pana Jezusa Chrystusa, Dawid pragnął królować za zgodą Izraela, za ich przyzwoleniem, za ich zaproszeniem. Tak jak Pan Jezus nie będzie królował w życiu człowieka dlatego, że mu się narzuci, dlatego, że go zmusi do posłuszeństwa, dlatego, że sprowadzi go, jak to mówimy, do parteru i pokona go. Bóg nie działa w ten sposób. Pan Jezus zaprasza. Pan Jezus oferuje życie, Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragniecie, którzyście spracowani, którzyście obciążeni, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Pan Jezus mówi o tym, że jeśli chcemy żyć, On musi być naszym Panem, ale Jego panowanie nie jest podobne do panowania królów i władców tego świata. Jego panowanie jest panowaniem pokoju w sercach tych, którzy są gotowi oddać Mu się dobrowolnie, którzy są gotowi zaprosić Go i powiedzieć, Jezu, bądź moim Panem, króluj w moim życiu. I podobnie Dawid, będąc tym proroczym obrazem Pana Jezusa Chrystusa, nie narzuca swojej władzy, nie zmusza Bożego Ludu do posłuszeństwa, ale szuka drogi, w jaki sprowadzić ich do miejsca, w którym oni sami uznają jego władzę, w którym oni sami zobaczą, że on jest tym wyznaczonym przez Boga królem, który ma rządzić nad nimi. I tak się staje. Tutaj nie będę omawiał szczegółowo tych wierszy, ponieważ wrócimy do nich później, kiedy zobaczymy jaka będzie konsekwencja prób pozyskania Judejczyków. Jak widzimy w tych wierszach, które przeczytałem, Izraelici dyskutowali na ten temat, czy sprowadzić Dawida i jak go sprowadzić ewentualnie. Rozważali, co teraz zrobić po śmierci Absaloma. I wygląda na to, że Judejczycy jakoś najmniej się do tego kwapili. Ci, którzy byli najbliżsi Dawidowi. Ci, którzy, jak on do nich mówi, jesteście moim ciałem, jesteście moją kością, jesteście moimi braćmi. przecież Dawid był z plemienia Judy. Oni jakoś najmniej się kwapili, być może najbardziej czuli się winni, bo cała ta rebelia Absaloma w głównej mierze rozgrywała się w Judzie. Być może z tego poczucia winy jakoś niezręcznie im było teraz go sprowadzać, czekali może na innych, że inni to zrobią. Ale Dawid zachęca ich, posyła do nich poselstwo przez tych kapłanów, czy jakby do nich kieruje, żeby oni byli takimi arbitrami i rozmawiali ze starszymi ludzkimi, aby sprowadzić go z powrotem. Składa też propozycję Amasie, czyli temu, który był dowódcą wojsk Absalomas, jego syna, aby teraz w miejsce Joaba stał się jego generałem. Dla Dawida była to korzystna propozycja, Zarówno Joab, jak i Amasa byli jego siostrzeńcami. Dlatego mówi, jesteś przecież moją kością i moim ciałem. Natomiast postawić kogoś w miejsce Joaba nie było bezpieczne dla tej osoby, którą stawiałoby się w, w tym miejscu. Już wcześniej widzimy, Dawid popełnił ten błąd z Abnerem. Zaproponował Abnerowi przejęcie dowództwa i wiemy, jak to się skończyło. Joab go zabił. I niestety podobnie stanie się za masą. Joab jest człowiekiem bezwzględnym. I jest gotów przelać krew każdego, kto wejdzie mu w drogę. Także niestety ten ruch Dawida, chociaż był przejawem jego gotowości przebaczenia, największym nawet wrogą, bo w tym momencie Amasa idąc za Absalomem, prowadząc armię Absaloma przeciwko Dawidowi, można powiedzieć był tak jak Absalom, jego największym wrogiem. Jeden już odebrał sobie życie, pamiętacie Achitofela, doradcę Dawida, który też przeciwko niemu powstał, więc Amasa w tym momencie pozostał jako reprezentant tego całego buntu. I Dawid mówi, słuchaj, nie tylko ci przebaczę, ale jestem gotów nawet uczynić się generałem mojej armii. Co też jest, myślę, w pewnej mierze obrazem tego, co Pan Jezus czyni wobec tych, którzy prowadzili życie buntowników, prowadzili życie zbuntowane wobec niego, tak jak Saul Starsu, który został apostołem, Pawłem. Ten, który prześladował Kościół, który stał niejako na czele tej armii, która uderzała w Boży Kościół I wieku. I Pan Jezus nie tylko mu przebaczył to, Pan Jezus nie tylko pozwolił mu stać się jego uczniem, ale więcej, uczynił go jednym z głównych swoich generałów. I ten, który był prześladowcą Kościoła, stał się głosicielem Chrystusa i sam był prześladowany. I sam wiele cierpiał dla Chrystusa, ale był wielce używany przez Tego, którego wcześniej prześladował. Czytamy w wierszu 14, że te zabiegi Dawida powiodły się, że Dawid przekonał wszystkich Judejczyków bez wyjątku, jak jeden mąż byli gotowi go przyjąć. I tylko na marginesie powiem, że wierzę głęboko, że to jest droga, jaką winniśmy iść w Kościele w naszych decyzjach. Dzisiaj żyjemy w kraju, który rządzi się demokracją. I w wielu kościołach te modele demokracji zostały zaakceptowane jako sposób podejmowania decyzji, jako sposób podążania Bożą drogą. W wielu zborach decyzje podejmowane są na zasadzie głosowania i większości głosów. W kościołach w ten sposób podejmuje się decyzje. Biskup kościoła zielonoświątkowego został w ten sposób wybrany większością głosów. Tak to się dzisiaj dzieje. Ale nie widzę takiego modelu w Słowie Bożym. Nie widzę takiego modelu podejmowania decyzji przez większość głosów. Widzę w Bożym Słowie dążenie do jednomyślności, czekanie, rozmawianie, dyskutowanie, szukanie Boga, a nie tego, co my uważamy, do czego my jesteśmy przekonani. I teraz wyraźmy nasze poparcie dla jednej czy drugiej strony, dla jednej czy innej idei i pójdźmy za głosem większości. Czy zauważyliście w Słowie Bożym, żeby Bóg się kiedykolwiek pytał ludzi, co oni myślą i gdzie większość stoi? Jakże często widzimy odwrotną sytuację, że ci, którzy byli w mniejszości, byli tymi, którzy rozumieli i słyszeli głos Boga. Kiedy Mojżesz wysłał zwiadowców do Kanaanu, to tylko dwóch z nich uważało, że powinni wejść i zdobędą Kanaan. Natomiast dziesięciu uważało, że nie ma szans, że to się nie powiedzie. I tych dwóch, a nie tych dziesięciu, miał rację, ale lud poszedł za głosem tych dziesięciu, za głosem większości, i niestety czterdzieści lat musieli krążyć po pustyni z powodu nieposłuszeństwa i tego, że nie poszli za głosem Boga. Wielokrotnie widzimy bożych proroków, którzy stoją przeciwko całemu narodowi. Są zdecydowanej mniejszości, ale są ludźmi, którzy słuchają Boga. I jestem przekonany, że jeśli chcemy iść Bożą drogą, to w Kościele nie możemy wprowadzać demokratycznych zasad. Ja wiem, że one po prostu ułatwiają funkcjonowanie. One pomagają szybko podjąć decyzję. Tak? Kto jest za, kto jest przeciw, ciach. Decyzja podjęta, nie trzeba szukać jedności, nie trzeba się przekonywać, nie trzeba spędzać czasu na tym, żeby teraz dochodzić tego, co jest słuszne. Po prostu wyrażamy swoje opinie, no dobra, jak większość tak uważa, to idziemy w tą stronę. Ale to nie jest Boża metoda. Już losy są bliższe Bożej metodzie. Rzucanie losów jest bliższe niż demokratyczne wybory. Ale nowotestamentowe przykłady, gdzie widzimy, Kościół próbował dojść do czegoś, to było przez rozmowy, kiedy przyszła sprawa pogan, co z nimi zrobić, czy mają się obrzezywać, czy mają przestrzegać zakonu. Widzimy, że były dyskusje, były nieporozumienia, były różne frakcje. Czytamy, że oni się spotkali i po długich, długich dyskusjach Piotr stał, i Jakub wstał i wszyscy się z nimi zgodzili. I jednomyślnie powiedzieli, postanowiliśmy my i Duch Święty. Jeśli dochodzimy do jednomyślności, wtedy coś takiego możemy powiedzieć. Natomiast jeśli idziemy za głosem większości, to śmiesznym jest mówienie my i Duch Święty. Bo a co z tą resztą, kto inaczej uważa? To co oni bez Ducha Świętego? Ale to tylko na marginesie. Wierz 15 mówi: Król wyruszył więc w drogę powrotną. Przybył nad Jordan, a Judejczycy ściągnęli do Gilgal nie wiem czy pamiętacie jakieś wydarzenia z tego miejsca ale jest to znaczące miejsce Gilgal to jest miejsce w którym Mojżesz obrzezał, czy Jozue obrzezał Izraelitów przed wejściem do ziemi kananejskiej. w ten sposób odrzucając od nich hańbę Egiptu to całe nowe pokolenie, które miało wejść do ziemi obiecanej, tam w Gilgal zostało obrzezane na znak oczyszczenia, poddania się Panu. To w Gilgal prorok Samuel, który namaścił Dawida, wezwał Boży Lud, aby odnowić królestwo. I również w tym miejscu, tutaj historycznym miejscu, Dawid spotyka się z Judejczykami. Postanowili wyjść królowi na spotkanie i pomóc mu w przeprawie przez rzekę. I teraz zobaczymy pewną interakcję Dawida z trzema ciekawymi osobami, które przychodzą do tego miejsca. Ostatnie kilka rozdziałów są takim okresem poniżenia Dawida, są okresem cierpienia Dawida, zniesławienia Dawida. Dawid ponosi konsekwencje swoich błędów, przechodzi przez bardzo trudny okres swojego życia. Można powiedzieć, wszystko się sypie. W domu, ma tragedie rodzinne, widzieliśmy co tam się w jego domu działo, w kraju też się posypało, ludzie odwrócili się od niego, poszli za Absalomem i Dawid był w pochańbieniu, był naprawdę poniżony, ale widzieliśmy w tym wszystkim tą postawę skruchy Dawida. Dawid się nie buntuje przeciwko temu, nie mówi Boże, dlaczego taką straszną karę na mnie sprowadziłeś, nie zasłużyłem aż na taką karę. Nie, Dawid w pokorze to wszystko przyjmuje. Dawid uniża się pod tą mocną ręką Bożą. Dawid nie jest człowiekiem, który uważa, że Bóg powinien się z nim łaskawiej obejść, ale Dawid wie, że Bóg czyni to, co sprawiedliwe. Czyni to, co słuszne Tak, Dawid zdaje się na miłosierdzie Boże W psalmach widzimy, Dawid prosi o łaskę Prosi o miłosierdzie Boże To nie jest tak, że jest jemu łatwo to przyjąć On nie jest stoikiem, który po prostu się temu wszystkiemu podaje I mówi, niech będzie wola Boża Nie, Dawid to przeżywa Dawid cierpi, Dawid płacze Boleje nad tym, co się dzieje Boleje nad sobą, nad swoimi błędami, nad swoimi grzechami nad swoim odstępstwem od Boga i na tym wszystkim, co w konsekwencji przyszło na Niego, przyszło na Jego rodzinę, przyszło na Jego królestwo. Dawid się pokornie temu poddaje. I teraz przychodzi czas Bożego wywyższenia. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi nam, że jeśli uniżymy się pod mocną ręką Bożą, On wywyższy nas swego czasu. Kiedy uzna za stosowne, kiedy uznasz, że czas doświadczeń minął, że czas łez minął, że przeszliśmy już tą lekcję, którą musieliśmy przejść, że dokonał w nas jakiegoś oczyszczenia, dokonał w nas tej przemiany, której te doświadczenia miały służyć. Po to one przyszły, te doświadczenia, aby nas oczyścić, aby nas zmienić. I gdy przychodzi czas, Bóg ani chwili nie czeka, ale podnosi nas, ale na nowo Przychodzi jego pokój, na nowo przychodzi jego radość, na nowo możemy doświadczać jego obfitości i to wyraźnie widać w życiu Dawida. My, bracia, siostry, mamy niestety skłonność do skrajności, niemal w każdej sferze. I również w tej materii myślę, że jesteśmy narażeni na skrajności. Narażeni jesteśmy z jednej strony na taką skrajność, by tylko myśleć, no życie z Bogiem to jest Kwiaty, słońce, cudowne doświadczenia, wspaniałe przeżycia, szczególnie kiedy nawróciliśmy się, to chyba w takiej iluzji żyliśmy, wielu z nas. Po prostu będzie wspaniale, kiedy Bóg zdjął z nas ten ciężar grzechu, kiedy nam przebaczył, kiedy nas usynowił, kiedy zaczęliśmy czytać Jego Słowo i czytaliśmy Ewangelię o tym, że On jest dobrym pasterzem. Że On się o nas troszczy Że nas nie porzuci nie zost... Te wszystkie aspekty pozytywne Żeśmy chłonęli i cieszyliśmy się nimi I wydawało nam się, że po prostu Życie będzie taką wielką wędrówką Wspaniałą, cudowną z Jezusem Bez doświadczeń, bez problemów Że Jezus wszystkie problemy rozwiąże Że Jezus we wszystkim nam pomoże Że wszystko będzie cudownie, wspaniale Nie było tak? Wielu z nas zachłysnęło się tą wspaniałością Bożą, do tego stopnia, że żeśmy nie widzieli tych miejsc, w których Jezus mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich. Będziecie prześladowani z powodu mojego imienia. Przyszedłem nie przynieść pokój, ale miecz. Rozdzielenie w domach. Dzieci będą nienawidzieć rodziców. Krewni będą się wydawać wzajemnie. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Będziecie cierpieć z powodu sprawiedliwości. I te wszystkie miejsca, które mówią o konieczności złamania nas, o konieczności doświadczenia nas, że musimy wejść przez wiele ucisków do Królestwa Bożego. To wszystko jakoś nam umykało. Przeczytaliśmy to szybko, szybko i cieszyliśmy się tymi dobrymi rzeczami. Ale jest też ta druga skrajność. O tak, nasze życie to jedno wielkie cierpienie. Nasze życie to po prostu ciągłe znoje i uciski i gdzieś zatracić tę radość w Panu. Zatracić gdzieś tą świadomość, że tak, jest czas ucisku, jest czas łez, ale jest też czas wesela. Jest też czas Bożego pocieszenia. Czytamy, że Bóg który pozwala na nasze utrapienie, jest też Bogiem wszelkiej pociechy. Czytamy, że Bóg, który nas doświadcza, nie da doświadczenia, które byłoby ponad nasze siły, ale wraz z doświadczeniem da też łaskę, aby je znieść. A więc, bracia i siostry, musimy czytać całe Słowo Boże i stać na całej prawdzie Bożej. Nie popadać ani w jedną, ani w drugą skrajność Ja wiem, że to jest trudne, bo mamy, mamy skłonność Niektórzy, ci optymiści mają skłonność w jedną stronę Ci pesymiści mają w drugą tak? W zależności od tego, jakiego jesteśmy charakteru jak tam, Co przeżywamy, ile mamy tych doświadczeń Ile mamy tych wzniosłych, radosnych chwil No to jesteśmy skłonni w jedną czy w drugą stronę się skłaniać Ale patrząc na życie Bożych ludzi Widzę uciski, widzę cierpienia Widzę bolesne doświadczenia, ale widzę też Boże pocieszenie, widzę też Bożą radość, widzę też czas otuchy, ochłody, zachęty Bożej. Widzę, że to nie jest tak, że to jest cały, cały czas cierpienie. Nawet Hiob, który jest takim koronnym przykładem cierpienia. Bóg go boleśnie doświadczył, ale co? Po tym czasie doświadczenia jeszcze bardziej go ubłogosławił niż wcześniej. Jeszcze bardziej go uhonorował, jeszcze bardziej go podniósł i pocieszył. O tak, przeszedł straszne chwile. Przeszedł dolinę cierpienia, śmierci, dolinę cienia. Ale Bóg był z nim w tym wszystkim. Bóg przeprowadził go, chociaż on nie widział w tym Boga, chociaż on nie rozumiał w tym Boga. Ale Bóg był z nim. I czytamy, że zamierzył to ku dobremu. Hiob, kiedy to wszystko przeszedł, mówi, tak, Panie, teraz... Naprawdę Ciebie zobaczyłem. Wcześniej tylko znałem Cię ze słyszenia, ale teraz moje oczy Cię oglądały. I to było warte. Bracia i siostry, podobnie jest i w naszym życiu. Wiedzmy, że ten czas utrapienia dobiegnie końca. Ten czas cierpienia, ten czas zmagania, cokolwiek przechodzisz, czymkolwiek się zmagasz, jakiekolwiek doświadczenia przeżywasz, ufaj Panu, bo jeszcze radować się będziesz. Nie załamuj się, nie pozwól swej duszy rozpaczać, ale ufaj w tym wszystkim Bogu, bo jeszcze będziesz się radować, jeszcze będziesz się weselić, jeśli Jemu zaufasz, w Jego czasie. Ja nie jestem w stanie Ci powiedzieć, że to będzie jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok, ja nie wiem, ale jeśli uniżysz się pod mocną Bożą ręką, możesz być pewny, bo sam Bóg to obiecuje, nie ja, Bóg obiecuje, że podniesie Cię swego czasu. I tutaj oglądamy podniesienie Dawida. Oto ci, którzy go poniżali, oto ci, którzy go utrapili, jeśli pamiętacie, co się kryje za tymi osobami, byli przyczyną jego cierpienia jego poniżenia. Teraz przychodzą i Dawid zostaje wywyższony. W pierwszej kolejności, kto przychodzi na spotkanie króla Dawida, pośpieszył wraz z Judejczykami nad Jordan również Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. Pamiętacie Szymeiego? Hmm. Kiedy Dawid wychodził z Jeruzalemu kiedy Dawid szedł płacząc, ten człowiek przeklinał go, ten człowiek bluźnił, ten człowiek złożeczył Dawidowi. Ten człowiek oskarżał Dawida o to, że jest człowiekiem krwi, że jest na jego rękach krew domu Saula. Ten człowiek był przyczyną wielkiego pohańbienia Dawida. Nie tylko wyzywał go i oczerniał go i oskarżał go, ale rzucał kamieniami. A teraz pośpieszył na jego spotkanie. Wraz z nim przybyło tysiąc beniaminitów, nie przyszedł sam, ale miał ze sobą tysiąc pobratymców ze swojego plemienia. Nie wiem, czy tak się bał Dawida, czy chciał w ten sposób też zademonstrować, że nie tylko on, ale całe plemię jest gotowe znowu przed nim się uniżyć i jemu służyć. Czytamy też, że przyszedł Syba. Pamiętacie Sybę? Który przyszedł do Dawida w czasie, kiedy Dawid wychodził z Jeruzalemu i okłamał go na temat Mefiboszeta i powiedział mu, że Mefibosze teraz sam będzie się starał o tron i on przyniósł mu tam zaopatrzenie i tak Dawida sobie urobił, że Dawid mu podarował całe bogactwo Mefiboszeta. Syba zaś, zarządca domu Saula wraz z piętnastoma synami i dwudziestoma sługami zjawił się nad Jordanem jeszcze przed królem. Przekroczył wraz z nimi brud rzeki aby przeprawić dworzan królewskich i w ten sposób uczynić coś, co król mógłby uznać za dobre. Szymej natomiast, syn Gery, padł na twarz przed królem podczas jego przeprawy przez Jordan i błagał króla, niech mój pan nie poczyta mi winy i nie pamięta, że Twój sługa dopuścił się niegodziwości tego dnia, kiedy mój Pan Król wychodził z Jerozolimy. Niech mój Pan Król nie bierze sobie tego do serca, bo ja, Twój sługa, wiem, że zgrzeszyłem, lecz teraz właśnie przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby spotkać Mojego Pana króla. Ten, który bluźnił, który złorzeczył, który oskarżał, który oczerniał, teraz pada przed nim na twarz. Teraz przyznaje się do tego zła, które uczynił. Przeprasza za nie publicznie przed tysiącem swoich po przed tymi zastępami Dawida przed wszystkimi, którzy tam się zgromadzili ten człowiek pokutuje z tego, co zrobił i nie jestem w stanie wejrzeć w jego serce i Biblia nie daje nam wyjaśnienia i nie upewnia nas, czy było to po prostu spowodowane lękiem przed Dawidem że on wiedział, że teraz Dawid jest królem i jak dopadnie go, to koniec z nim czy było to tym spowodowane, czy w tym czasie, który minął, Szymei rzeczywiście zobaczył zło, które czynił. Nie wiemy tego. Ale to, co wiemy, jest to, co zrobił. I to, co zrobił, jest chyba jednym z najlepszych biblijnych wzorców na prawdziwą pokutę. Szymei nie przychodzi do Dawida i nie mówi, wiesz, miałem taki zły dzień, tak mnie poniosło. Trochę się zapędziłem w swoich słowach. No, tak naprawdę nie, myśl, nie, nie myślałem tego, co mówiłem. Po prostu byłem na ciebie zdenerwowany. No, nie udało się z domem Saula. Saul został pozbawiony królestwa. Ty objąłeś tron. No, my tutaj jako Beniaminici straciliśmy na tym, bo przecież Saul był z naszego plemienia. Nic nie ma z czegoś takiego, żeby on się tłumaczył, żeby próbował wyjaśniać, żeby próbował się wybielać. Nic z tego nie ma, zauważcie. On przychodzi i wyznaje swój grzech, przyznaje się do tego, co zrobił i mówi, zgrzeszyłem, nie owija w bawełnę, nie usprawiedliwia się, przyznaje, że to, co zrobił, było złe i winien jest kary. Ale prosi Dawida o łaskę, prosi go o miłosierdzie, prosi go o przebaczenie. I bracia i siostry, jeśli my chcemy doświadczyć Bożego przebaczenia, to możemy się czegoś od tego Szymei nauczyć. Jeśli chcemy, aby nasz król nam przebaczył, aby nas przyjął, to w takiej samej postawie musimy przyjść do niego. Nie w postawie, panie ty wiesz, wiesz, że jestem słaby, wiesz, że jestem tylko człowiekiem, ja nie chciałem, ale tak wyszło, takie, wiecie, przeprosiny, takie pokazanie, że to nic takiego strasznego my nie zrobiliśmy. No, że tak byliśmy przyciśnięci, że taka była sytuacja. Wielu ludzi w ten sposób przychodzi do Boga. Wielu ludzi w ten sposób szuka Bożego przebaczenia, ale obawiam się, że Go nie znajdą. Jeżeli próbujesz się wybielać przed Bogiem, jeżeli próbujesz się usprawiedliwiać przed Bogiem, jeżeli próbujesz pokazać, że to z powodu twojej rodziny, z powodu twojego wychowania, z powodu wpływu w ulicy, wpływu telewizji, internetu, że to tak naprawdę ty to wcale nie jesteś taki zły, tylko inni tak sprawili, że tak źle zrobiłeś. Jeżeli szukasz wymówki, to twój grzech pozostaje na tobie. Pamiętacie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli na samym początku? Zamiast się przyznać, zamiast uznać swoją winę, co zrobili? Adam mówi, to kobieta, to ona mnie namówiła. A kobieta, to wąż, to on mnie namówił. Nie przyznali się do winy, nie uznali swojej winy, nie pokutowali, nie przeprosili Boga. Nie wiemy, co by było, gdyby, nie wiemy. Co by było, gdyby uznali wtedy swoją winę, gdyby wtedy ukorzyli się przed Bogiem i przyznali, zgrzeszyliśmy, wybacz nam Panie, zmiłuj nad nami. Nie wiem, czy by coś to zmieniło, ale myślę, że ich postawa pokazuje nam coś, co jest widoczne w rodzaju ludzkim. Postawa samousprawiedliwiania się, obwiniania innych, zrzucania winy na innych. Natomiast prawdziwa pokuta to jest to, co widzimy tutaj. To jest szczere przyznanie się do tego, co zrobiliśmy i prośba Boga o miłosierdzie, prośba Boga o Jego łaskę. Czytamy, że Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał nas ze sobą, przebaczając nam wszystkie nasze grzechy. Ale kiedy Bóg odpuszcza nam grzechy i kiedy oczyszcza nas od naszej nieprawości? Kiedy wyznajemy nasze grzechy? Apostoł Jan o tym pisze. Jeśli mówisz, że nie masz grzechu, mówi, sam siebie czynisz kłamcą. Jeszcze z Boga czynisz kłamcę. Kłamiesz i z Boga czynisz kłamcę. Ale mówi, kiedy wyznajemy nasze grzechy? Kiedy wyznajemy nasze grzechy? Kiedy przyznajemy się do tego, co zrobiliśmy? Bóg nam odpuszcza. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książkę, czy może oglądaliście film, czy teatr Zbrodnia i kara Dostojewskiego. To jest bardzo ciekawy obraz ludzkiej duszy, która grzeszy i która próbuje jakąś ideologię do tego zrobić i która próbuje się usprawiedliwić, aż przychodzi moment, kiedy już tego dłużej nie może znieść i publicznie wyznaje swój grzech i szuka kary nawet, żeby tylko oczyścić swą duszę od tego ciężaru winy i zła. I Bóg zapewnił nam, Możliwość oczyszczenia. Bóg zapewnił nam możliwość przebaczenia w Panu Jezusie Chrystusie. I to jest jedyne miejsce, do którego musimy przyjść, jeśli chcemy znaleźć przebaczenie. Szymei, szukając przebaczenia, nie mógł pójść do kogoś innego niż do Dawida, bo zawinił przeciwko Dawidowi i zawinił publicznie. I publicznie musiał wyznać swoją winę i publicznie prosić Dawida o przebaczenie. I my w naszych grzechach zawiniliśmy nie przeciwko komukolwiek innemu tak bardzo, jak przeciwko samemu Bogu. Oczywiście, czasami jesteśmy winni wobec innych ludzi i wtedy też winniśmy im przeprosiny. Winniśmy przed nimi się ukorzyć i wyznać im nasze grzechy i prosić ich o przebaczenie. Ale każdy grzech jest przewinieniem wobec Boga, wobec Bożego prawa, wobec Bożej sprawiedliwości. I jeśli chcemy przebaczenia od Boga, to musimy przyjść do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa w tej postawie. W postawie nie usprawiedliwiania samych siebie, ale wyznania naszych win. Przyznania się do tego, co zrobiliśmy, do czego się dopuściliśmy i proszenia Go o łaskę i miłosierdzie. I Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nie odrzuci nas. Bóg żadnego pokutującego serca nie odrzuci. Pan Jezus pewnego dnia Opowiedział taką przypowieść o dwóch ludziach, którzy modlili się w świątyni. Jeden człowiek, który mniemał, że jest sprawiedliwy, który stał przed Bogiem i mówił, jak to on się modli, jak to on pości, jak to on pomaga biednym, a drugi, czytamy, w końcu tam gdzieś nie śmiał oczu podnieść do nieba i bił się w piersi i mówił, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I Pan Jezus mówi, ten poszedł do domu usprawiedliwiony. Nie ten, który tam stał z przodu i się chwalił, jaki on jest dobry, ale ten, który szczerze pokutował, który żałował i prosił o Boże miłosierdzie. I Pan Jezus powiedział, tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzuca precz. Jeśli przyjdziesz do Niego z wyznaniem swoich grzechów, możesz być pewny, że On ciebie przyjmie, że On ci przebaczy, że On ci oczyści. Jeśli będziesz się usprawiedliwiać, jeśli będziesz próbować jakimiś innymi drogami, dobrymi uczynkami, religijnym zaangażowaniem, czymkolwiek innym będziesz próbował zakryć swoje grzechy, wiedz, że to jest jak te liście, którymi Adam i Ewa próbowali zakrywać swoją nagość. Nie jesteś w stanie zgładzić swoich grzechów. Tylko święta krew Pana Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, może zmyć Twoje grzechy jeśli jesteś gotowy je wyznać. Jeśli gotowy jesteś przyznać się do tego, że jesteś zły, że twoje serce jest złe, że nie kochasz Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, że nie służysz Mu. Jeśli jesteś gotów przyznać się do tego, jeśli jesteś gotów wyznać, kiedy upadniesz, kiedy zgrzeszysz, Bóg obiecuje przebaczenie. Ale musi to być szczere. Tak jak mówię, w przypadku tego człowieka nie wiemy, czy było to szczere, czy było to pod presją, nie wiemy. Ale to, co robi, jest pewną demonstracją prawdziwej pokuty. Na tym się musimy zatrzymać. Przeczytamy tylko jeszcze ten fragment, który pokazuje reakcję Abiszaja, czyli brata Joaba, czyli kolejnego siostrzeńca Dawida i tego, jak Dawid reaguje na tą pokutę Szymejego. Wtedy odezwał się Abiszaj, syn Serui. Czy Szymei nie powinien umrzeć za to, że złorzeczył pomazańcowi Jahwe, Ale król odpowiedział, co nas łączy w tej sprawie? Albo, co my mamy ze sobą wspólnego? Synowie Serui, że służycie mi dziś za oskarżycieli. Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czyżbym zapomniał, że dziś znowu jestem królem Izraela? Po tych słowach król zwrócił się do Szymejego – nie umrzesz. I król przysiągł mu to. Zobaczcie dwie reakcje na pokutę tego człowieka. Mamy Abishaja, wiernego Dawidowi żołnierza, kochającego Dawida żołnierza, który już wcześniej oferował swoje usługi, jeśli chodzi o Szymejego – jeśli pamiętacie, jak Dawid wychodził z Jeruzalemu, kiedy Szymei tam wtedy złorzeczył Dawidowi i bluzgał na niego i rzucał kamieniami, to właśnie Abiszaj powiedział, królu, czy mam pójść i obciąć głowę temu zdechłemu psu? Abisza już wtedy chciał uporządkować jego, a Dawid mówi, nie, zostaw go. Być może... W ten sposób Bóg chce mnie uniżyć. Być może Pan przez niego nawet przemawia w tym wszystkim. Dawid odczytywał to wszystko jako Bożą karę, jako Boży głos, jako Boży dopust. I teraz ponownie Abiszaj staje i mówi, co to jest? Według prawa powinien umrzeć. tak? Prawo Boże mówiło, że kto bluźni królowi, winien jest śmierci. A więc Abiszaj tutaj reprezentuje prawo, reprezentuje Boży zakon. Mówi, sprawiedliwość domaga się śmierci tego człowieka. To, że on prze, przeprasza, to, że on tutaj coś mówi, to nie ma znaczenia. Popełnił grzech, dopuścił się przestępstwa. Co mówi prawo? Zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? To jest głos prawa, który mówi, ten człowiek winien śmierci. I bracia i siostry, gdyby nie łaska, gdyby nie miłosierdzie Boże, faktycznie... Wszyscy jesteśmy winni śmierci. Każdy z nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swoją drogę. Wszyscy dopuściliśmy się i dopuszczamy się nadal wielu występków. I Boże Prawo mówi śmierć. W każdym przypadku. Śmierć, śmierć, śmierć. Winni jesteśmy śmierci. Gdyby Bóg kierował się sprawiedliwością i tylko sprawiedliwością, winniśmy wszyscy zginąć. Bez wyjątku. Wszyscy zasłużyliśmy na śmierć, ale Dawid tutaj reprezentuje łaskę. Jest tym głosem Bożego miłosierdzia, które patrzy na pokutującego człowieka i mówi, nie zginiesz. Dlaczego Dawid mógł to zrobić? Dlatego, że Dawid sam tego doświadczył. Dlatego, że Dawid, kiedy on zgrzeszył i winien był śmierci, Boży prorok przyszedł do niego i kiedy Dawid pokutował ze swego grzechu, Boży prorok powiedział, nie umrzesz, ale będziesz żył. I Dawid nauczył się miłosierdzia, nauczył się łaski. Zrozumiał, że łaska góruje nad sądem, że miłosierdzie góruje nad sądem. I w tej sytuacji reprezentuje Bożą łaskę, która mówi do grzesznika, nie umrzesz, ale będziesz żył. Jeśli szczerze pokutujesz. Bóg jeden wie. Dawid nie wiedział, czy On szczerze, czy On nie szczerze, ale był tym głosem łaski. Bóg wie, Bóg wie, jak my pokutujemy, Bóg wie, jak my wyznajemy nasze grzechy. Czy jest tam szczerość, czy jest tam autentyczny żal, czy jest tam autentyczne pragnienie poprawy, czy jest tam coś autentycznego. Wielu ludzi mówi nawet poprawne słowa, ale widać nic się nie zmienia w ich życiu. Nadal pozostają w niewoli grzechu, nadal po żyją pod ciężarem grzechu. I to pokazuje mi, że to nie jest problem w Bożym przebaczeniu, to jest problem z ich pokutą, że mogą ze strachu to robić, mogą to robić z kalkulacji, że to im się bardziej opłaci, czy tamto. Z różnych przyczyn można to robić. Tak długo, jak nie ma szczerej pokuty, jak długo, jak nie ma szczerego wyznania grzechu, tak też długo nie ma pokoju, tak też długo nie ma tej świadomości przebaczenia grzechów i radości, która z tego płynie. Ale jeśli jest szczera pokuta, jeśli jest szczere wyznanie grzechu, Wtedy też słyszysz ten głos Króla, który mówi, nie umrzesz, ale będziesz żył. Twoje grzechy są przebaczone, twoje winy zmazane i twoich występków i grzechów już nigdy nie wspomnę. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko odrzucę od ciebie twoje grzechy. Zostaną wrzucone w morze zapomnienia. Jak zobaczymy dalej, Dawid nie zapomniał tego grzechu. Dawid na łożu śmierci przypomnie sobie Szymejego. A więc nie wiem, czy Dawid podejrzewał, że to nie było do końca tak, czy po prostu nie ufał do końca Szymejemu, czy po prostu miał w tyle w życiu zawodów z ludźmi, że obawiał się, że jeszcze Szymei może zaszkodzić jego synowi. I Dawid go wspomnie na łożu śmierci. Ale bracia i siostry, Bóg nigdy nie wspomnie twoich i moich grzechów, jeśli szczerze je wyznaliśmy, jeśli szczerze z nich pokutowaliśmy, jeśli się od nich szczerze odwróciliśmy. On obiecuje, że twoich grzechów i nieprawości nie wspomni więcej. Pomyślmy, jaka to jest łaska, że kiedy nadejdzie ten wielki dzień sądu, kiedy zostaną otwarte księgi, kiedy każdy uczynek ludzki będzie przeczytany, każda myśl, każde słowo, w naszych zapiskach wszystko wymazane, wszystko wyczyszczone. Tylko dobre rzeczy, które uczyniliśmy w imieniu Pana Jezusa, będą wspomniane. Pomyślmy, jaka wdzięczność, jaka nieskończona wdzięczność winna być w naszych sercach że mamy przed sobą perspektywę stanięcia przed Bogiem nie na potępienie za nasze grzechy, nie na wieczny sąd i karę, ale na życie. Nie dlatego, żeśmy dobrzy, nie dlatego, żeśmy na to zasłużyli, nie dlatego, żeśmy za to zapracowali, ale dlatego, że Pan Jezus Chrystus nasze miejsce umarł. Dlatego, że Pan Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy, za całe nasze zło. I jeśli tylko szczerze pokutowaliśmy z naszego zła, jeśli przyszliśmy do Niego i poprosiliśmy Go, by panował w naszym życiu, by był naszym Królem, by był naszym Panem, jeśli szczerze to zrobiliśmy, nasze grzechy przebaczone, nasze winy zmazane, nasze konto przed Bogiem czyste, to jest wielka łaska, to jest cudowna Boża łaska w Jezusie Chrystusie. Na tym się zatrzymamy. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie nasz, dziękujemy za Twoje święte słowo, które w różnych obrazach, w różnych historiach, w różnoraki sposób mówi do naszych serc, wzywając nas do żywej wiary, do ufności, do podążania za Tobą, do wierności Tobie, do miłowania Ciebie z całego serca, z całej duszy, do służenia Tobie. Przypomina nam też o konieczności pokuty w naszym życiu. Nie tylko, gdy pierwszy raz przychodzimy do Ciebie. Gdy dajesz nam tę łaskę zobaczyć grzeszność i zło, jakie jest w naszym sercu, ale na całej naszej drodze, w czasie całej naszej pielgrzymki do Twojego domu, widzimy wciąż nasze potknięcia, widzimy nasze słabości. Pojawiają się w naszym życiu słowa, myśli, działania, które obrażają Ciebie, które zasmucają Ciebie. I Panie, dziękujemy, że ten strumień Łaski, strumień przebaczenia, oczyszczenia, wciąż wytryska z Twego serca. Ta krew Golgoty i dzisiaj jest skuteczna, by oczyścić nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej naszej winy. I dzisiaj, Panie, mamy możliwość, by przyjść do Ciebie i przeprosić Ciebie za to, co złe w naszym życiu. Wyznać Tobie nasze grzechy i z łaski Twojej odwrócić się od nich, nie wracać do nich stronić od wszelkiego zła, prowadzić nowe życie. Dzięki Ci, dzięki Ci, drogi Panie. Pragniemy, byś panował w naszych sercach. Nie chcemy żadnego innego króla na tronie naszych serc, jak tylko Ciebie, który oddałeś za nas życie, który miłujesz nas, który własce łasce Twojej udziela nam wszelkiego dobra. Chwała Tobie. Amen.